z rynku nieruchomości. Mniejszy spadek sprzedaży nowych domów we wrześniu niż oczekiwano.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 Seattle stało się jeszcze gorętsze dzięki nowemu podatkowi w Vancouver. Istnieje nowa fala inwestorów kupujących domy w Seattle i można za to podziękować Vancouver. Rząd Kolumbii Brytyjskiej nałożył kilka tygodni temu na inwestorów zagranicznych nowy, 15% podatek od nieruchomości, co spowodowało znaczny spadek sprzedaży domów, ponieważ inwestorzy przekierowali swoje zainteresowania na stan Washingtona. Agencje nieruchomości w Seattle, które obsługują obywateli chińskich twierdzą, że zainteresowanie ich usługami wzrosło. Jeden z pośredników powiedział stacji KOMO-TV, że wielu z tych inwestorów płaci gotówką, co z kolei napędza wzrost cen w Seattle. Popularne wyposażenie domu z lat 70. XIX wieku przeżywa odrodzenie. Mówi się, że wszystko, co stare, znowu będzie nowe. The Wall Street Journal donosi, że jeden z elementów wyposażenia domów wcześniejszych generacji przeżywa swój wielki powrót, a mianowicie mała winda towarowa, która służy do przewożenia lekkich przedmiotów, ale nie ludzi. Jednak w przeciwieństwie do podstawowych wersji obsługiwanych ręcznie, z których korzystali nasi pradziadkowie, gazeta donosi, iż Dam Wader został zmodernizowany i wyposażony w silnik. Nie jest on jednak jeszcze zbyt popularny. Dane liczbowe Realtor.com pokazują, że cena wywoławcza Prawie połowy domów na sprzedaż wyposażonych w windę do transportu wynosiła milion dolarów lub więcej. Szukasz domu? Nie trać czasu. www.posiadłość.com. Gdzie znajdziemy nowy dom? <śmiech> Jak to gdzie? Nie słuchasz magazynu Posiadłość? Sama zobacz w internecie. POSIADŁOŚĆ.COM I tak musimy coś kupić, więc dzwonię od razu. 847-647-4000 847-647-4000 POSIADŁOŚĆ.COM Z MIŁOŚCI DO NIERUCHOMOŚCI Koniec części pierwszej. Na drugą odsłonę programu zapraszamy za kilka minut.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 847647400. Osiadłość. COM Wiadomości z rynku nieruchomości. Wzrost zaufania budowniczych we wrześniu. Pomimo spadku rozpoczętych budów w sierpniu, firmy budowlane mają większe zaufanie niż rok temu. Co miesięczne badanie nastrojów budowniczych, wskaźnik rynku nieruchomości przygotowany przez Krajowe Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Bank Wells Fargo wzrósł we wrześniu o 6 punktów, co odzwierciedla wzrost optymizmu odnośnie przyszłości sprzedaży nowych domów jednorodzinnych. Przewodniczący Krajowego Stowarzyszenia Budowniczych Domów, Ed Brady, mówi, iż jednym z większych powodów tej bardziej optymistycznej prognozy jest ciągły wzrost dochodów gospodarstw domowych. Zdaniem Brady'ego wraz ze wzrostem dochodów budowniczy widzą więcej poważnych nabywców. Niepokojący brak dyskusji na temat nieruchomości w obecnej kampanii przedwyborczej. Dlaczego kampanie prezydenckie nie poświęcają więcej czasu na rozmowy o rynku nieruchomości? CNBC twierdzi, że pomimo całej uwagi, jaka skupia się na gospodarce, bardzo mało mówi się o rynku realnościowym. Zdaniem stacji, teraz, gdy 50% najemców płaci ponad 30% swoich dochodów na czynsz, obie kampanie powinny więcej mówić o nieruchomościach. Spodziewany wzrost populacji seniorów w wieku powyżej 50 lat do 2050 roku. Osoby w wieku 50 lat i więcej kontrolują obecnie 83% bogactwa i ponad połowę wydatków w USA. Najnowszy raport przygotowany przez AARP i Oxford Economics przewiduje, że do roku 2050, kiedy to dzisiejsi mileniowcy osiągną półwiecze, liczba osób mających powyżej 50 lat będzie dwukrotnie większa niż obecnie. Builder Online donosi, że badania wskazują, iż projektowanie domów dla nabywców powyżej 50 roku życia stanie się ważniejsze niż kiedykolwiek i może napędzać trendy realnościowe w nadchodzących latach. Edukacja pomaga zapobiegać konfiskatom. Czy jedne godzinne zajęcia mogą pomóc zapobiec przejęciom nieruchomości? Według pierwszego w swoim rodzaju badania na temat skuteczności zajęć edukacyjnych dla właścicieli domów odpowiedź brzmi tak. Zdaniem Memphis Commercial Appeal naukowcy z Vanderbilt University odkryli, że wśród badanych kupujących prawdopodobieństwo przejęcia nieruchomości było 42% niższe w przypadku osób, które uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych dla nabywców domów w porównaniu do tych, którzy nie brali w nich udziału. Badanie wykazało, że osoby, które uczestniczyły w tego rodzaju zajęciach dużo lepiej radziły sobie z problemami finansowymi, które dotknęły ich rodzinę i łatwiej im było wybrać, jakie działania podjąć, gdyby pojawiły się zaległości hipoteczne.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 Floryda musi budować więcej domów na mniejszym obszarze donosi nowy raport, który ostrzega, że rozwój w obecnym tempie może kosztować ten stan zbyt wiele pól uprawnych i obszarów naturalnych. Według raportu Florida 2070, przygotowanego przez grupę zajmującą się obroną terenów przed zbyt dużym rozwojem, Growth Watchdog Group o nazwie 1000 Friends of Florida i University of Florida, podmiejskie rozrastanie się miast może pochłonąć dwa razy tyle terenów, niż zajmują teraz dzielnicę i centra handlowe. Raport sugeruje, iż Floryda pozwala na gęstsze zagospodarowywanie w obrębie lub w pobliżu terenów już zurbanizowanych. Szacuje się, że populacja Florydy wzrośnie o 15 milionów do 2070 roku. Rynek nieruchomości pełen jest pułapek, w które można łatwo wpaść. Jak ustrzec się przed popełnieniem kosztownego błędu? Jak wycenić dom, aby nie stracić?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 radiowego magazynu. Osiadłość.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 Dzwoń już teraz. 847-647-4000. 847-647-4000. Nie czekaj. Dzwoń już teraz. 847-647-4000.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 Na Alasce panuje niepokój. Cięcia wprowadzone przez koncerny naftowe w połączeniu z deficytem budżetu stanowego sprawiły, że wielu nabywców domów Anchorage stało się nerwowych. Według Channel 2 News sytuacja na rynku jest stabilna, a wielu nabywców wstrzymuje się z zakupem ze względu na niepewność gospodarczą. Zdaniem stacji telewizyjnej sprzedaż domów Anchorage wycenianych na ponad pół miliona dolarów stała się trudniejsza w ostatnim czasie. Prawo Maryland zachęca kupujących, aby byli mniej rozmowni. W systemie prawa karnego funkcjonuje ostrzeżenie. Wszystko, co powiesz, może zostać wykorzystane przeciwko Tobie w sądzie. Teraz nowe prawo w Maryland skutecznie informuje potencjalnych nabywców domów, że cokolwiek powiesz pośrednikowi, który pokazuje Ci dom, może zostać przekazane sprzedającemu. Zmiana ta ma na celu wyraźnie wskazać, iż cokolwiek powiesz pośrednikowi w dniu otwartym może zostać przekazane sprzedawcy, ponieważ to dla niego pracuje pośrednik. Agenci w Maryland są teraz zobowiązani wręczać uczestnikom otwartego domu kopię ostrzeżenia na piśmie. Dyrektor do Spraw Prawnych ze Związku Realnościowców w Maryland powiedział The Washington Post, że pośrednicy w zdecydowanej większości opowiedzieli się za nowym prawem. Domy z 2016 roku są znacznie większe niż były w roku 1916. Najnowsze badanie donosi, że w ciągu ostatnich dziesięcioleci amerykańskie domy stawały się stopniowo coraz większe. Typowy, nowy dom jest dzisiaj 74% większy niż ten zbudowany w pierwszej dekadzie XX wieku. Badanie zostało przeprowadzone przez stronę informacyjną zbierającą dane na temat rynku nieruchomości. Property Shark porównało ewolucję wielkości domów w 32 największych amerykańskich miastach w ciągu ostatnich 100 lat. Obecnie powierzchnia przeciętnego nowego domu liczy ponad 2430 stóp kwadratowych. Chcę kupić dom. Hmm, lecz gdzie? Już wiem!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 Przekonaj się sam. Illinois Star Realtors. Dobra firma, doświadczeni agenci. Dzwonisz dziś. 847 647 4000. 847 647 4 i 3.0. I to już wszystko na dzisiaj. Usłyszymy się ponownie za tydzień, o zwykłej porze. Dziękując Państwu za uwagę. Życzymy wszystkim miłego i spokojnego weekendu. Do usłyszenia!